11 wiersza. Podobnie jak wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla. Do niej wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawdgłości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, zmartwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem bowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską przemity? Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni czy to grzechu, ku śmierci, czy też posłuszeństwu, ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że Wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście, przejęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości ku popełnieniu niepra nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakże więc mieliście wtedy, jaki, jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a dodani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu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 W swoim ten dziesiąty wiersz. umarł bowiem dla Grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Gdy Pan Jezus zmarł dla Grzechu, nie będąc grzesznikiem, zmarł po to, aby właśnie ten Grzech zniszczyć i śmierć, i, i wywieźł ją na jaśnie także On uczynił raz to na zawsze też mamy to napisane w liście do hebrajczyków w 9 rozdziale i teraz dalej, dalej to jest napisane a żyjąc żyje dla Boga i to jest przykładem do tego żebyśmy my tak żyli Nasze nawrócenie dzieje się raz. Nie może być inaczej. Musimy być pojednani z Bogiem raz na zawsze. I to dzieje się przez to, że uznajemy siebie za grzeszników, wyznajemy swoje grzechy i jesteśmy raz na zawsze zbawieni. Przez tą doskonałą ofiarę, tak jak Chrystus raz na zawsze umarł, tak jak i my, ten jeden raz, jesteśmy złożeni czyli ukrzyżowani raczej z Chrystusem na krzyżu dwa tysiące lat temu i musimy to uznać, że to jest faktyczny stan a teraz mamy żyć dla Boga są dwie rzeczy i dlatego Bóg wymaga tego od nas abyśmy właśnie żyli dla Boga żeby ten nasz stary człowiek który umarł razem z Chrystusem on już nie ożywał, ale ciągle był martwy. Bóg i przykład naszego Pana Jezusa, który właśnie w tym wierszu jest nam pokazany, że skoro Pan Jezus umarł raz na zawsze dla grzechu, a, żyje, a żyjąc żyje dla Boga, to ten przykład właśnie nam jest pokazany, żebyśmy my tak samo postępowali. I w naszym rzeczywistym życiu i chodzeniu z Bogiem właśnie mieli to za przykład że skoro Pan Jezus raz na zawsze umarł, tak i my umarliśmy, a teraz żyjąc, żyjemy dla Boga. Paweł swoją wypowiedź kieruje do konkretnego punktu, wiodzi pod tego, że Chrystus umarł, Chrystus powstał z martwych, i że Bóg zalicza nas przez to, że uwierzyliśmy do grona tych, którzy umarli, i że zalicza nas do grona tych, którzy z martwych stali. I teraz, jak czytamy w tym jedenastym wierszu, mówi podobnie, i wy uważajcie siebie. Czyli mamy, tak jak Bóg nas zalicza do umarłych, martych stałych, to i my mamy samych siebie zaliczać, czy uważać, że, że tacy jesteśmy. Uważajcie, to tak dla przykładu jest też i w liście Jakuba, tam jest napisane poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, kiedy rozmaite próby przechodzicie. Kiedy przez to, czy przez cokolwiek przechodzimy, to tak naprawdę nie uważamy, że to jest najwyższa radość, raczej najwyższy trud, coś, co byśmy chcieli jak najszybciej przejść i zapomnieć o tym, ale jednak tam jest napisane uważajcie, czy poczytujcie to sobie. Uważajcie, że to jest najwyższa radość. To jest możliwe tylko z pomocą Bożą, żebyśmy mogli przeżywając coś, co nas gniecie, uważać jako radość i to jeszcze najwyższą. Tam jest napisane powód, to znaczy skutek tego, dlatego, że te wszystkie doświadczenia, czy to, co przechodzimy, powoduje w nas skutek. Zmienia nas. Kształtuje nas na podobieństwo Boga. I też tutaj to, że my będziemy zgadzać się z Bogiem, z tym, co On o nas mówi, ma konkretny skutek w nas powodować. Bo wcześniej byliśmy umarli dla Boga, a żyliśmy dla grzechu. Teraz... Jesteśmy umarli dla grzechu, a żyjemy dla Boga. Teraz mamy to w naszym życiu potwierdzić. Ostatnio też wspomniałem to, że właściwie mogłoby się wydawać, że byłoby lepiej, czy byłoby to bardziej pożądane, gdybyśmy wraz z nawróceniem rzeczywiście stali się tacy, jacy będziemy w niebie. Ale Bóg przewidział coś innego. W niebie nie będziemy już o to zabiegać, starać, zmagać. Po prostu zostaniemy przemienieni, bez naszego udziału. Panie Jezu, zna nam nowe ciała. Nie będziemy ani myśleć o grzechu, ani nigdy nie będziemy kruszeni. Po prostu staniemy nagle w świetle i będziemy żyć w tej nowej rzeczywistości. Ale tu na Ziemi ciągle potrzebujemy podejmować decyzje, oczyszczać się, wyznawać, zabiegać, prosić czy przepraszać. Potrzebujemy ciągle wybierać. I to jest coś, co Bóg chce, żeby było ciągle w tym życiu. Jak być czystym, chodząc wszędzie, gdzie jest brudno? Tak właśnie my żyjemy w tym świecie. Można by powiedzieć, że tym większe jest to zwycięstwo, czy też tym większy dowód działania łaski, jeśli możemy zwyciężyć, będąc otoczeni przez grzech. I właśnie mówi nam apostoł, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. I teraz jest tego konkretny skutek, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym Ciele Waszym. 12 wiersz. To oznacza, że potrzebujemy ciągle na nowo, czy chwila po chwili, oddawać siebie Bogu. Powierzać siebie Bogu. Tu jest wiele razy w tym rozdziale powiedziane, oddawajcie czy nie oddawajcie, to jest takie powierzanie się, nie oddawanie z tego, kim jestem dla grzechu, a oddawanie dla Boga, czy poddawanie dla Boga. To jest coś, co potrzebujemy chwila po chwili, cały czas w naszym życiu. To musi być wola w tym, żeby to robić. Wybierać to, co jest. Bożego. I do tego ten rozdział nas zachęca. Nie tylko to, że mamy sobie uświadomić, kim jesteśmy w Chrystusie, bo to jest fakt, ale teraz zgodnie z tym faktem potrzebujemy to wprowadzać w życie. I na pewno jest tak, że Bóg nam w tym pomaga. Duch Święty działa w nas w tym kierunku, dlatego, że inaczej e, nigdy byśmy się nie uświęcili ale tu jest potrzebne współdziałanie naszego odnowionego serca z Bogiem. To nie jest tylko tak, że my sami ze siebie staramy się uświęcić, ale jest to współdziałanie z Bogiem ku temu, abyśmy się uświęcali, czy zdejmowali, jak mówiliśmy tydzień temu, z siebie to, co stare i grzeszne, to brudne ubranie. To jest proces, ale to potrzeba do tego cały czas, czy codziennie, czy może dziesiątki razy dziennie takiego aktu woli, żeby to ciągle na nowo robić. To nie jest coś, co raz na zawsze jedną decyzją się stanie. To potrzeba wiele razy w ciągu tego samego dnia czynić, aby być w jakimś sensie grzechoodpornym żeby y, móc iść przez to życie, y, nie, y, nie wrócąc się, czy nie kalając się. Jest napisane, że to On w nas sprawia chcenie i wykonanie, albo też, że może nas stawić z weselem przed obliczem swojej chwały. I Wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w Waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli Mu być posłuszni w Jego porządliwościach. Dosyć podobną kwestię akcentuje Piotr w pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział. Czwarty rozdział pierwszego wiersza. Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu, aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich porządliwości, lecz dla woli Boga. Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, porządliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. I tak I tutaj jest ważna rzecz podkreślona, że mamy się uzbroić, uzbroić myślą. Dlatego, że grzech... Znajduje, owszem, dostęp do nas przez porządliwość, ale to dzieje się najpierw w myślach. Grzech popełniony bezmyślnie w zasadzie nie istnieje. On, owszem, jest taka kategoria, że ktoś nieświadomie popełni grzech, to yy, tutaj nie o tą rzecz chodzi, żeby to zanegować, tylko chodzi o to, że jeśli przystępuje do nas kusiciel, to zaczyna się proces myślowy. Złe serce plus złe myśli. I te dwie rzeczy powodują upadek później. Jeżeli uzbroimy się tą myślą, że Chrystus cierpiał za nas w ciele, to ta myśl jest podstawą do tego, żeby to, co Rzymian tutaj nam pokazuje, wdrożyć w życie, wprowadzić w życie. Jest też tutaj w 13 wierszu. Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni i zmartwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Zawsze powinniśmy mieć na myśli to, czy dana rzecz, w którą się angażujemy, czy ona jest właśnie jako słuszna ze strony Bożej? Czy są to rzeczy zawsze poczciwe, zawsze godne pochwały? Czy też dajemy się uwikłać, tak jak tu jest powiedziane, że nasze członki stają się orężem albo bronią niesprawiedliwości? Że one stają się orężem niesprawiedliwości grzechowej? W minionej epoce za komunizmu była taka kategoria jak pożyteczni idioci. To z pogardą o komuniści tak mówili, o osobach, które poprzez odpowiednie okłamanie tych osób stawały po niewłaściwej stronie wbrew własnym interesom. I dzisiaj jest pełno tego typu różnego rodzaju sposobów diabelskich, żeby wierzącego w takie coś uwikłać, że on zamiast patrzeć na wzór Pana Jezusa Chrystusa zaczyna dawać się uwikłać w jakieś walki tego świata. Tak jak zresztą mówi Słowo Boże, że byśmy cierpieli jako ci, którzy się wtrącają w cudze rzeczy. I wtedy taki wierzący staje się na przykład uwikłany w jakąś walkę polityczną. Albo w jakąś walkę ideologiczną, albo w jakąś walkę ekonomiczną. A to nie są nasze rzeczy. To jest wtedy tak jak łapanie biegnącego psa za uszy. I przykład, który tutaj pokazuje, jak próbowano z Pana Jezusa zrobić taką, taką bezwonną, bezwolną osobę, uwikłaną w proces polityczny, to jest Łukasza 20. 22. To jest w kilku Ewangeliach, ale ja wezmę z Łukasza ten fragment. Łukasza 20. Od 20 wiersza. 20 rozdział Łukasza od 20 wiersza. Obserwowali go więc i posłali szpiegów, którzy udawali sprawiedliwy, aby go złapać za słowo, a potem wydać władzy. I mocy namiestnika, I zapytali go. Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz. I nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Ale on, przejrzawszy ich podstęp, powiedział do nich. Czemu wystawiacie mnie na próbę? Pokażcie mi grosz, czyj nosi wizerunek i napis. I odpowiedzieli cesarza. Wtedy on im odpowiedział, oddajcie więc cesarzowi, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. I nie mogli go złapać za słowo w obecności ludu. Chcieli tutaj Pana Jezusa uwikłać w proces, gdzie oni sami nie chcieli płacić podatków cesarzowi, ale chcieli, żeby on stał się właśnie takim orężem w ich ręku, jednej strony politycznej przeciwko drugiej. I często wierzący, którzy są po prostu, tak jak Słowo Boże mówi, że my jesteśmy niewinni jak gołębice, nam nawet pewne rzeczy nie przyjdą do głowy, żeby po prostu coś zajmować się czymś. Ale na przykład wiadomo, że Słowo Boże mówi, że jesteśmy zwolennikami życia. To jest prawda. Jesteśmy przeciwnikami aborcji. To jest prawda. Jesteśmy zwolennikami tego, żeby uczciwie pracować i płacić podatki. To jest prawda. Ale jeżeli teraz powstaje jakiś bunt, ruch polityczny oparty o te kwestie, to angażowanie się już w tego typu rzeczy jest właśnie staniem się orężem w rękach ludzi, którzy wcale nie mają Bożych celów jako pierwszych. I w tym momencie stajemy się właśnie takim orężem przy ichś grudnych interesach, często politycznych, często innych. I stajemy się częścią niesprawiedliwego systemu. Nie, my mamy trwać na stanowisku, co Słowo Boże nam mówi, mieć swoje nie dające się wyprzeć z pewnego stanowiska poglądy, ale nie dać się wprowadzić na to, że teraz nagle stajemy się czyimiś przyjaciółmi i czyimiś wrogami z punktu widzenia politycznych yy, poglądów, bo jedni i drudzy po obu stronach barykady są to często ludzie niesprawiedliwi, niepojednani z Bogiem, wrogowie Ewangelii. I może się okazać, że ten, który całkowicie ma niezgodne z Biblią poglądy, się jednak nawróci i szybko porzuci tą drogę grzechu, a ten, który oficjalnie zajmuje bliższe niby Biblii stanowisko, będzie dalej trwał w uporze i będzie wrogo nastawiony do Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj jest jedna rzecz, że grzech niech nie króluje u nas, bo króla mamy jednego, Pana Jezusa Chrystusa. I jeżeli On w nas króluje, to miejmy Go jako wzorzec, bo On żył na tej ziemi i możemy patrzeć, w jaki sposób On kroczył przez tą ziemię. I to są najlepsze wskazówki, jak Pan Jezus codziennie w różnych pokusach tego świata, jak On się porusza, jako człowiek. To jest dla nas bardzo pouczające i dzięki temu możemy właśnie łatwiej to zalecenie z Rzymian Prowadzić w przymérno. Chociaż tutaj słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy żyli z nadwych stałe życie. I to jest prawda, ale Pan Jezus, zanim zmarł na tej ziemi, oddał swoje życie za grzeszników, to jednak już prowadził martwych stałe życie On wtedy, można powiedzieć, chodząc bez grzechu, yy, był przykładem dla nas, abyśmy właśnie my teraz tak postępowali. Bo to, co yy, po jego śmierci, i później po jego zmartwychwstaniu to tylko było takim jakby świadectwem że on zmartwychwstał i też oczywiście i parę przykładów mamy pozostawionych takich, które uczniom pokazał i objawił się, choćby nawet nad Morzem choćby i też i weszedł do domu mimo zamkniętych drzwi ale to były konkretne fakty ale życie Pana Jezusa które mamy naśladować, to właśnie jest jego życie przez te trzy lata. I ktoś ma problem na przykład jak się ochrzcić, co zrobić z chrztem? Mamy przykład z On, który w ogóle tego nie musiał uczynić, jednak to uczynił. Przyszedł na Jordan do Jana i dał się ochrzcić. A Jan mówi do niego ja potrzebuję chrztu od Ciebie. A jednak Pan Jezus powiedział Ustąp teraz, bo godzi się na wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak wierzący człowiek też może powiedzieć, że ustępuje teraz, bo godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Choćby mu się coś nie podobało, choćby wydawało mu się, że tak nie jest, jednak Słowo Boże nas do tego zachęca. I dalej jego droga też szła przez różne trudności, był kuszony przez szatana. Przecież yy, widzimy, jak stanął yy, w tej sytuacji. Słowem Bożem odparł tego największego przeciwnika jego, i nas wierzących później mamy y, sytuację kiedy Pan Jezus był odrzucony przez jego własny, y, jego własny tam gdzie się wychował to znaczy przez Nazarejczyków i oni go wyrzucili z miasta a jednak on przeszedł między nimi i poszedł dalej także Yy, życie i droga naszego, pana, yy, naszego Zbawiciela jest drogą, którą, którą każdy aspekt naszego życia, czy tak jak yy, Grzesiek wspomniał sprawę finansową, to znaczy polityczno-finansową i, i tak dalej, my możemy yy, w każdy aspekt życia naszego Zbawiciela wziąć pod lupę i zobaczyć jak on postępował i tak my mamy postępować i tym samym po prostu uciekniemy od grzechu. Tym samym yy, Pokażemy y, innym też nasze świadectwo, jak myśmy postępowali, ale przede wszystkim y, będziemy w ten sposób zwracali się do Zbawiciela. Przykład też tak samo jest i apostołów, to co i Grzesiek przeżytał, tutaj mamy przykład apostoła Pawła, przykład y, Tymoteusza. Wielu, którzy w Sobie Bożym są opisani, też mamy za tym przykładem mamy iść i naśladować Zbawiciela, bo oni byli naśladowcami pana Jezusa i my też mamy być naśladowcami pana Jezusa. I tym samym unikniemy grzechu. Jeżeli będziemy yy, za każdym naszą decyzją naszego życia stwierdzać i szukać odpowiedzi w sobie Bożym i szukać co nasz zbawiciel uczynił albo co on by chciał, bym ja uczynił. Wiersz. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. I to jest bardzo ważna zasada, żeby rozumieć, że łaska całkowicie inaczej działa niż zakon. Zakon to jest, tak jakby można powiedzieć, pancerz z zewnątrz, który próbuje utrzymać przez różnego rodzaju zewnętrzne reguły to, co się dzieje z ciałem. Natomiast łaska jest to wewnętrzne życie Boże w środku. Można to trochę porównać do kręgosłupa, który powoduje, że to ciało się nie rozlezie. I łaska poucza, natomiast zakon nakazuje, rozkazuje łaska jest wewnętrzną energią, jest od wewnątrz działającą siłą wierzącym, a prawo jest to bodziec, który nie rób tak, bo dostaniesz liminką po rękach lub podobny mechanizm zabraniający ruszać w danym kierunku, w danej rzeczy. Nie kosztuj, nie dotykaj, nie ruszaj, mówi list do kolosa. Więc tutaj jest bardzo ważne, że grzech przez ten Zakąd przez reguły różnego rodzaju dostaje energię do tego, żeby nas wciągać w te swoje y, brudne myśli, brudne rzeczy. Y, jest to bardzo specyficzne właśnie, że łaska z kolei powoduje, że od środka mamy tą siłę, że miłujemy Pana Jezusa Chrystusa i chcemy być tacy, jak On sobie życzy. Nie dlatego, że musimy, bo łaska nie zmusza. Łaska właśnie ożywia te pragnienia podobania się Zbawicielowi, że chcemy ścigać tego, co jest miłe Panu. I to jest właśnie ta różnica, którą każdy, kto się nawrócił, od razu dostrzega w sobie, że przedtem patrzył na Boga jako tego, który wymaga, jest srogi i jest tym, który chce zbierać, gdzie nie posiał i rządzić, gdzie nie rozsypywał. I w ten sposób taka niezbawiona osoba patrzy na Boga. Natomiast zbawiony z łaski wie, że w nim nie było nic dobrego i teraz jest zakochany w Panu Jezusie i jako ten, który miłuje swojego Pana, chce się uczyć jak najwięcej o Panu Jezusie, tak, żeby żyć tak, jak się to Panu Jezusowi podoba. I wtedy nie ma w ogóle kwestii grzechu, bo grzech jest nietrafieniem do celu, natomiast łaska niczego odzbawionego nie wymaga. Łaska uczy, jak się podobać Panu Jezusowi, jak się do Niego upodabniać. I zupełnie inaczej to się odbywa, że jest to mechanizm, który zupełnie nie zna grzechu. Oczywiście zdarza się, że sumienie zauważy rzecz, którą definiuje jako grzech i wtedy mamy od Jana pouczenie, żeby taką rzecz wyznać. I wtedy, jeżeli wyznamy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale jest to już... Moc złamana. Wystarczy wyznać, wystarczy być w jedności z Panem i cieszyć się tą codzienną społecznością, a wtedy grzech nie ma w ogóle miejsca do panowania. On czasami wkradnie się, oszuka wierzącego, że on spowoduje upadek wierzącego. Sprawiedliwy siedem razy upadnie, ale się właśnie podniesie. A człowiek niepojednany z Bogiem. To ten grzech powoduje jego ruinę całkowitą, chyba że zawoła do Pana i stanie się wierzący. Jako ludzie mamy do dyspozycji taki cały arsenał środków. Możemy mówić, czynić, patrzeć, słuchać, chodzić, myśleć. I to jest to, co tu napisane, nasze członki, te wszystkie możliwości, które posiadamy. I przed nawróceniem musimy przyznać, że to wszystko było zaangażowane w wiele spraw grzesznych, złych, przeciwnych Bogu. Myśleliśmy źle, mówiliśmy źle, patrzyliśmy nie tak, albo nie tam. E, czyniliśmy rękami rzeczy złe, myśleliśmy o rzeczach grzesznych. Natomiast dzisiaj w Chrystusie e, możemy te e, e, nasze możliwości angażować w sprawy Boże i właściwie one są wtedy najlepiej wykorzystane. Lepiej jest śpiewać w zgromadzeniu, niż być znanym na cały świat y, piosenkarzem na przykład. Lepiej śpiewać, czy grać w pieśni dla Pana, niż y, być jakimś y, światowej sławy muzykiem. To Tak dla przykładu tylko. Y, a więc y, ważne jest teraz to, żebyśmy to wszystko, co Bóg nam dał, używali dla Boga. I znany y, teraz mierą do 14 wiersza, y, znane jest nam to powiedzenie, to się często mówi, że zakazany owoc smakuje. I to wszyscy znamy, dzieci to może bardziej przejawiają niż dorośli, ale Którym mamy to w nas, jeśli czegoś tak, jeśli czegoś nie wolno, to to wydaje się najbardziej pociągające. I to, ta, z tego wywodzi się też ta natura grzechu. Ale tu czytamy, nie jesteście pod zakonem. Czyli jak gdyby to wolno, nie wolno, albo jak nie, to zobaczysz, co będzie, to już jak gdybyśmy z tego wyrośli. I teraz y, y, może jest nam to znane, ale chciałbym to przypomnieć, że czas zakonu to jest jakby czas, można porównać do dzieciństwa. Y, dziecku mówi się y, tam idź, nie idź, tam nie wchodź, nie dotykaj, y, nie ruszaj, y, siedź tutaj. To jest coś takiego, co można powiedzieć, prawo. Wolno, nie wolno, wolno, ale tylko dotąd, albo do tej półki wyżej nie. Taki jest czas zakonu. Natomiast teraz, kiedy jesteśmy w łasce, można powiedzieć, urośliśmy. I chciałem to pokazać z listu do Efezjan, 4 rozdział, 13 wiersz, jest napisane. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. A więc teraz w tym stanie, w jakim jesteśmy, ten zakon, czyli to prawo, te wszystkie wolno, nie wolno minęło, jako ludzie dojrzali, czy dorośli w Chrystusie, mamy swobodę, wolność, ale wolność nie do złego, ale tylko wolność do dobrego. To jest coś, co często ludzie podnoszą. No to jak to? Jeśli już teraz 10 przykazań nie obowiązuje, to co? Tu już wolno zabijać, cudzołożyć i kraść? To nie jest dla nas, jako ludzi w Chrystusie, wzór życia. My mamy wzór Chrystusie. My mamy być podobni do Pana, naśladować Pana. I teraz nie jest kwestia tego, co mi wolno lub nie wolno. Oczywiście Słowo Boże mówi wszystko wolno. Ale Chrystus, kiedy mógł wszystko, to robił tylko to, co widział u Ojca, jak sam powiedział. Czyli na, na tym polega nasza wolność, być takim jak Chrystus. Oczywiście, że my w tym świecie tej wolności możemy używać w sposób niewłaściwy. Tym niemniej jesteśmy jako ci dojrzani w Chrystusie, już nie jako małe dzieci, powiedzmy jako synowie, już nie jesteśmy pod pręgierzem. Nie jesteśmy jako ci, nazwijmy, z synaju, czyli z tego miejsca, gdzie te przykazania zostały nadane, ale ci z Golgoty, tam gdzie te wszystkie przykazania zostały zniesione zniósł zakon przykadań i przepisów, jak czytamy, które zwracały się przeciwko nam, ze swoimi wymaganiami. A więc jesteśmy dziećmi Golgoty. Czy synami Golgoty? I co oznacza, że my możemy grzeszyć? 15 wiersz. Powtarza się to pytanie znowu. I znowu jest ta odpowiedź Przemigdy. E, to znaczy że dziś jesteśmy wolni i nie musimy mieć pręgierza nad sobą, aby czynić dobrze. My mamy miłość naszego Pana, która nas motywuje do tego, żeby żyć dla Niego. Jeśli On dla mnie zrobił tyle albo wszystko, to jest to zachęta do tego, żeby żyć dla Niego i też nie nie czynić tego, co nam ta stara natura podpowiada. Jak Słowo Boże mówi, nie y, baczcie, uważajcie, abyście nie czynili tego, co chcecie. I z tym też wiąże się no, to, co czytamy w XVI wierszu. Jeśli człowiek y, y, po prostu słucha kogoś, to staje się w jakimś sensie jego poddanym. I tak, jeśli byśmy słuchali grzechu, to znowu byśmy stawali się niewolnikami grzechu. Takimi byliśmy, ale teraz y, mamy wolność ku temu, żeby być, żyć dla Boga, czyli dla sprawiedliwości. Już nie potrzebujemy stawać się sługami grzechu, bo kiedy zaczynam grzeszyć, to tak jakby staję się niewolnikiem kogoś, od kogo już zostałem uwolniony. I y, nie ma y, w ogóle potrzeby ani sensu do tego wracać. Jesteście, dajecie się posłuszeństwo temu, komu jesteście posłuszni. Więc jeśli jesteśmy posłuszni Panu, Bogu, to wtedy jesteśmy sługami sprawiedliwości. Jeśli jesteśmy posłuszni grzechowi, stajemy się znowu jakby niewolnikami grzechu. Jedną ja tylko krótką myśl chciałem powiedzieć. Panie, jeśli jesteśmy pod łaską, nie pod zakonem, i tym samym mamy otwarte niebo dla nas, że kiedy już nie ma żadnych przeszkód do tego, żebyśmy już teraz w tej, w tej chwili byli w niebie i tym samym nie ciągniemy już za sobą żadnego grzechu, bo wydaje mi, nam się tak powinniśmy się zresztą że, że czynić, żebyśmy ciągle się oczyszczali choćby nawet i ktoś zgrzeszył. Ale świadomość tego, że nie robię i nie chcę być posłuszny grzechowi, ale chcę być posłuszny Bogu. I to jest naszą radością, że wchodzimy do nieba, spoglądamy na Zbawiciela i nie musimy mieć może mieć spuszczone nogi, raczej znaczy głowy, bo kiedy staniemy przed, przed Sądem Chrystusowym, to On zobaczy nas takimi, jakimi my jesteśmy i nasze myśli, nasze dążenia i wszystko tam zostanie, może powiedzieć, przed Nim objawione. Oczywiście nie to życie, które było do naszego nawrócenia, ale to życie, które było, może powiedzieć, po naszym nawróceniu. Bo ta sprawa zostanie oczyszczona tylko wtedy w niebie. Ale ja już, może powiedzieć, wyszedłem za bardzo do góry, ale chciałem, abyśmy sobie uświadomili tą sprawę, że jest to bardzo ważne, żebyśmy żyjąc na ziemi mieli świadomość, że my w każdej chwili możemy się znaleźć w niebie. Oczywiście. Albo przez śmierć, albo przez pochwycenie. I teraz stajemy w obliczu Chrystusowym z nieuregulowanym grzechem. I będziemy musieli stanąć ze spuszczoną głową. A Pan Jezus by chciał, żebyśmy wszyscy stanęli z podniesioną głową i z radością przed Nim. Oczywiście później będzie nasze może powiedzieć jakby. wyregulowanie tej sprawy z naszym Panem a Nim, ale jednak chciałbym, abyśmy to sobie uświadomili, że życie na tej Ziemi powinno przez nas być tak prowadzone. Abyśmy mogli po prostu stanąć z radością przed naszym Zbawicielem. To jest dosyć ważna kwestia, żeby pamiętać, że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską i nie da się tego akcentować, dlatego że Nowy Testament wielokrotnie tą kwestię podnosi. I w pierwszym liście do Tymoteusza pierwszy rozdział jest powiedziane, że końcem zaś przykazania, to jest od piątego wiersza, końcem zaś przykazania, a może od czwartego, i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej, od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywo, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce, zgodnej z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono. No my jesteśmy w Ewangelii. My jesteśmy już objęci zbawieniem z łaski, ustawiedliwieni przez Boga, na podstawie ofiary Chrystusa, więc jesteśmy przez pismo nazywani sprawiedliwymi. Można to porównać do takiego stanu, jak na przykład zakaz palenia. Ja kiedyś paliłem i wtedy ten zakaz mnie obowiązywał. Było nie pal i wtedy wiedziałem, że w tym miejscu nie należy palić, nie powinienem palić. Ale jestem z łaski Bożej już 20 ponad siedem lat niepalący i okazało się, że teraz w ogóle nawet tej tabliczki nie widzę. Nie interesuje mnie ona. Nie, nie, nie szukam tego typu yy, po prostu informacji. Bo do czegoż mi ta tabliczka dzisiaj byłaby potrzebna? I też yy, to, o czym Zbyszek mówił, o tym, że z zakonu się wyrasta, to mówi też Galacjan, czwarty rozdział, pierwszy wiersz. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. I tak właśnie jest, z, yy, nawet jeżeli dziedzic miał dziecko, albo król miał Królewicza, to ten królewicz, dopóki był dzieckiem, niczym się nie różnił od y, obok bawiącego się dziecka służącego. Y, I choć był panem wszystkiego, to nie było tej różnicy widać. Lecz jest poddany opiekunom i zarządcom, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. O królu Jakubie się mówi, że Ponieważ był pod opieką jako właśnie dziecko, to pierwszym edyktem królewskim, który miał podpisać, była zgoda na to, że jak będzie niegrzeczny, to dostanie w skórę od wychowawców. I to właśnie jest taka sytuacja, że człowiek, który jest nienarodzony z Boga, jest poddany pod różnego rodzaju tego typu wymagania. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Słowo Boże jako żywioły tego świata rozumie między innymi właśnie zakon różnego rodzaju prawo. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. Syn miłuje Ojca i chce pełnić jego wolę nie dlatego, że jest to rozkazem, tylko dlatego, że chce się upodabniać do swojego ojca. Niewolnik z kolei musi dostać ileś razów, jeżeli nie spełni woli swojego właściciela, swojego szefa. I taka jest różnica. My nie jesteśmy w relacji niewolnik do swojego właściciela, ale jesteśmy w relacji dziecko do ojca. Abba, ojcze mówimy nawet, mamy nawet taką pieśń. I to jest właśnie to, że my chcemy być tacy, jak życzy sobie ojciec. Dziękuję. Mm -hmm. 22 na święcie. ty że ty mój. 22.